Każdego dnia umyślam plan Jak zdobyć świat i skarnąć hojs Każdego dnia umyślam plan Jak zdobyć Yo. świat Ey. i skarnąć hojs Mam 21 lat, brat Ey. Ciągle mieszkam tam, gdzie matka Ey. Chcę, żeby płynął szampan Dlatego na melarzach rap gram Po nocach spisuję teksty Nadeszła okazja, więc nie chcę jej spieprzyć Układam słowa i mało jest lepszych Robię co lubię, więc jebać tych lesz Wiem jak jest mieć, wiem jak jest nie mieć W chuju mam całe rapowe podziemie Myślę o hajsie, myślenia nie zmienię Nie liczę, że spadnie, a liczę na siebie Nie dla mnie w kąpię tabelki Mam w sobie dzieciaka, co ciągle się wierci Nie może usiedzieć, chcę pieprzać cukierki I jara się światem, bo skurwiel tak wielki jest Każdego dnia Umyślam jak zdobyć świat i sternąć Każdego dnia umyślam plan, jak zdobyć świat i sternąć, plan, świat i sternąć Staję za późno i późno się kładę, wciąż taki sam Popalam trawę, wciąż taki sam Spóźniam się stale i liczę, że rafem zarobię na chatę Hata z basenem jest brak moim celem Stoję na bloku, jestem snajperem, pociski to słowa co trafiają w beret Dostałem mapę skarbu Nie jeden pionek nie doszedł do startu Prawilny ziomek na matczynym ganku To ja decyduję czy oddam wam fartu Prowadzę biznes, hajsa nagranie Latałem z towarem Wiem co jest grane W cenie złota są moje wokale To po co mam skakać? żyć na przypala B każdego dnia Thank you.